Już ósma. Poranek dwój. Zaczynamy ostatnią godzinę wtorkowego poranka. Jest 14 kwietnia, 104 dzień roku. Dzisiejsi solenizanci to Berenika, Jadwiga, Julianna, Justyna, Maksymy, Maria i Walerian. Życzymy Państwu zdrowia i wszystkiego, co dobre. 14 kwietnia oznaczony jest w kalendarzu jako Dzień Ludzi Bezdomnych, zainicjowany przez Marka Kotańskiego, twórcę Stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot. Pierwsze obchody święta zorganizowano do Dokładnie 30 lat temu. Pogoda. Z południowego zachodu powoli napływa do Polski cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego. Tylko północny wschód kraju pozostaje w chłodniejszym, przetransformowanym powietrzu arktycznym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i ma być stabilne. Niestety czekają nas co najmniej dwa pochmurne dni. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże, miejscami z większymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju oraz na Pomorzu i po południu miejscami na południu Górnego Śląska i Małopolski opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 do 18 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko na Helu, tam około 10 stopni. Wiatr na południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze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 muzyka Franciszka Lista zabrzmiała pod palcami François René Duchabla. Mam nadzieję, że rozbudził Państwa ten utwór, no bo to już 6 minut po godzinie ósmej, najwyższa pora szerzej otworzyć oczy. Dochodzą bardzo inspirujące wiadomości od Państwa. Pan Paweł wspomina, że chętnie wybrałby się na spacer z Emmą Stonek autorką Latarników, brytyjską pisarką. Przyznam, że dla mnie to jest odlecie ciekawa wiadomość, że książkę Latarników Przegapiłam a opis faktycznie brzmi bardzo kusząco. Pan Jerzy z kolei um, pisze, że bardzo chętnie wybrałby się z Radkiem Rakiem i jego dziećmi do swojego lasu uratowanego przed wycinką. Oglądaliby przede wszystkim owady, o których tak pięknie pisze Radek Rak w swojej nowej książce. Bardzo serdecznie dziękuję. To też y, myślę, że fajna, interesująca propozycja, inspiracja do takiej familijnej lektury. Radek Rak to faktycznie znakomity autor i dla młodszych, i dla starszych, a jak widać być może też są takie książki, które łączą pokolenia. Jeśli są pisarze, z którymi chcieliby państwo spędzić długie popołudnie, to proszę pisać poranek dwojki małpa Można też telefonować 22 645 22 22. Muzyka Johna Dowlanda, myślę, że wprowadziła nas w taki nieco podniosły dworski nastrój, więc mogę powiedzieć, że dwornym krokiem wkroczył Tomasz Cudowski. Dzień dobry ponownie. Przegląd klasy. I powiedział, że dworować sobie z nikogo nie będzie. Nie, ale nastrój będzie dworski. Coś dla miłośników strojów z epoki powiedzmy. Mm. Zaczynamy od relacji Sylwii Krasnodębskiej z Zagrzebia. Na łamach Gazety Polskiej Codziennie znajdujemy recenzję piątkowej premiery baletu z muzyką Piotra Czajkowskiego, Śpiąca Królewna. Był to sukces na skalę światową, głównie za sprawą polskiej kostiumograf i scenograf Anny Kontek, która neobarokowy yy, ch chorwacki narodowy teatr w Zagrzebiu zaczarowała w przestrzeń jak w baśni. Yy, to opinia recenzentki codziennej. Tu szyte były nawet wstążki i sztuczne kwiaty. Te dostępne w sklepach i hurtowniach nie spełniały oczekiwań kostiumograf. A projekty diademów rysowane były w skali 1 do 1, by każdy kryształ i każda cyrkonia znalazły swoje miejsce, pisze pani Sylwia. Yy, nie chodzi tylko o to, gdzie i jakiej wielkości kryształy trzeba zaprojektować, ale też jak je przyszyć, by tancerze mogli wykonać każdy piruet. Podobnie z diademami. Pod konstrukcją specjalne, są specjalne siatki przyczepione niezwykle precyzyjnie do włosów tancerzy. Ponieważ Śpiąca Królewna przenosi nas do okresu baroku, to nie tylko tancerz ma lśnić, ale również scenografia. To można uzyskać używając listków prawdziwego złota, opowiada Anna Kontek w Gazecie Polskiej Codziennie. W ten sposób właśnie powstało ponad 300 zachwycających kostiumów i prawie 70 zjawiskowych diademów. Jeśli Państwo się wybierają do Chorwacji, to być może warto zsynchronizować termin wizyty z, z pokazami czy z, z, z przedstawieniami Narodowego Teatru w Zagrzebiu. Podobno zresztą Majówka w Chorwacji A, to jest tak. zupełnie zachwycające doświadczenie. Proszę państwa, te lawendowe pola, te pachnące tymianki, naprawdę może, A, może warto sprawdzić, połączyć jedno z drugim. A teraz e, zapach stali zdominuje, zdominuje <laughs> przegląd pachnie? pracy. No, naprawdę, na pewno pachnie. Zwłaszcza taka skrzyżowana. A właśnie. Tu za sprawą y, kwartalnika spotkania z zabytkami, który właśnie się ukazał. I tu już z okładki patrzy na nas taki dziwaczny y, hełm. Właśnie stalowy, ponieważ jednym I z tematów... Patrzy, <głos> I patrzy, naprawdę Właśnie patrzy, <głos> własnymi oczyma. Ponieważ temat stroju bojowego w wersji luksusowej jest tematem jednego z artykułów, Chodzi mianowicie o takie specjalne y, stroje, y, zbroje paradne, można mm -hmm. powiedzieć, bo to y, patrząc na zbroje najczęściej myślimy wyłącznie o ich ochronnym charakterze. Trzeba jednak pamiętać, że od połowy XV wieku zbroje stają się także oficjalnym strojem dyplomatycznym, turniejowym, reprezentacyjnym i paradnym, y, pisze Tomasz Mleczek. Tam jest jeden taki, jeden taki zbroj, takie na tak. taka zbroja z, ze spódniczką plisowaną. No właśnie, tak to wygląda. Ciekawe, czytało się w tym jeździć na dworach cesarskich, królewskich i książęcych zapanowała wręcz moda na strój bojowy w wersji luksusowej jako środek manifestacji potęgi i majątku. Pisze autor i przywołuje sporo takich konkretnych przykładów i, i publikuje nawet bardzo fajne zdjęcia. Skupmy się na jednym z tych projektów, myślę, że w bliskim sercu każdego Polaka. Otóż chodzi o zbroję, która została wykonana przez jednego z najdoskonalszych płatnerzy epoki, Jorga Zoizenhofera y, dla królewicza Zygmunta Augusta. Była ona luksusowym prezentem zamówionym na zaręczyny przyszłego króla Polski z arcyksiężniczką Elżbietą Habsburżanką. Fundator tego iście królewskiego podarunku to ojciec Elżbiety, Ferdynand I Habsburg, Należy podkreślić, że komplety uzbrojenia ochronnego na liście prezentów dyplomatycznych uchodziły za najbardziej kosztowne i pożądane. Ciekawa jest też historia tej zbroi, a ostatnim jej akcentem jest to, że do niedawna młodzieńcza zbroja Zygmunta Augusta zdobiła zbiory muzeum w Budapeszcie. Dopiero w 2021 roku rząd węgierski przekazał ów bezcenny zabytek Polsce, a dziś zbroje można oglądać na Zamku Królewskim. Na Wawelu. No i czyli były jednak jakieś prawdziwe dowody przyjaźni. Tak, z tymi bratankami to jednak coś, coś jest na rzeczy. No, widzisz, Ym... nadal prasa kolorowa. Tak, ty, bo, ponieważ ukazało się również kino, jaśniejszy kino, również do przeczytania w całości. Ciekawy artykuł yy, Miłosza Spychalskiego, poświęcony historii DKF-ów, czyli dyskusyjnych klubów filmowych. Kluby filmowe służyły manifestacji, indoktrynacji, nauce jak kręcić własne dzieła, wykształciły szczególny typ widza, dla którego seans jest punktem wyjścia do wymiany wrażeń. Tak zaczyna swój artykuł autor. Z datowaniem powstania pierwszych klubów filmowych jest jak z początkami kina, pisze dalej, niby rok 1895 i kinematograf braci Limier, ale może jednak i nie. Bo Edison, ale przed nim Louis Prince. A w podobnym czasie zapewne jeszcze ktoś inny. Choć prawdą jest, że to właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym powstawały pierwsze kluby filmowe z prawdziwego zdarzenia. To na datę 1921 roku, kiedy w Paryżu z inicjatywy awangardowej reżyserki Germain Dilac miał powstać ten pierwszy cineklub, Club. Lepiej brać dużą poprawkę. Protokluby filmowe pojawiały się już przed I wojną światową, choć były to bardziej stowarzyszenia kawiarniane, gdzie po seansach gromadzili się pierwsi kinofile w przeważającej części płci męskiej. Ludzie ci musieli mieć w sobie pewną dozę odwagi, by z jarmarcznej rozrywki czynić przedmiot fascynacji, a przede wszystkim składową swojej tożsamości społecznej pisze autor. A no to zupełnie jak z aktorami a. 100 czy 200 lat wcześniej. Fantastyczna analiza dotycząca rozwoju DKF-ów w różnych krajach do przeczytania i mamy tu i Wielką Brytanię, związek sowiecki, Francję, no i oczywiście mamy Polskę, więc jeszcze jeden akapit dotyczący polskich DKF-ów, a raczej prl bo pierwszy DKF związany z czasopismem po prostu powstał w Warszawie w czasach odwilży. W latach 1955 56 co ciekawe, wybór filmu otwierającego działalność, jakim był dyktator Czeplina, mógł być całkiem wymowny, jednocześnie jednak wpisywał się w strategię mowy ezopowej, hamujące reakcje cenzorów, pisze autor. W późniejszych latach liczba klubów będzie tak duża, że powołana zostanie Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, na której przewodzili m.in. Andrzej Wajda czy Janusz Zaorski. dkf -y nie tylko wyświetlały filmy zachodnie, bo to mogło się odbywać no, w niektórych epokach w ramach oficjalnej dystrybucji, lecz pokazywały je w formie nieokrojonej przez cenzurę, głównie dzięki współpracy z ambasadami. Bardzo ciekawe historie do przeczytania w miesięczniku kino. I na zakończenie, jeśli Państwo, trochę z innej beczki, jeśli Państwo rozważaliście skorzystanie z rosyjskiego komunikatora o nazwie Max, nie się pojawił, no, ale... Nie? Okay. No właśnie, ale ma zastąpić zablokowany w Rosji Telegram, to warto tego posłuchać. Otóż zachodni eksperci od cyberbezpieczeństwa dokonali ciekawego odkrycia. Mianowicie Max jest wyposażony w system rozpoznawania mowy, działający bezpośrednio podczas rozmów, to oficjalnie. Mechanizm analizuje wypowiedzi rozmówców, formalnie szukając takich fraz jedynie nie słyszę albo słabo słyszę i wtedy identyfikuję problemy z jakością połączenia i je poprawia. No dobrze, dobrze, Czyli to już ogólnie... wszyscy wiemy. <śmiech> wyższy poziom inwigilacji, nic się nie zmienia. Czyli ogólnie fajna spód. idea w każdym razie wykorzystania AI w służbie ludzkości. Niestety te słowa mogą być zmieniane, w związku z tym także w służbie Kremla. <śmiech> Tomasz Cudowski przyglądał dla Państwa prasę i internety. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Christmas. Decyzją Tomasza Szachowskiego w związku z 267. rocznicą śmierci w każdej godzinie poranka towarzyszy nam muzyka Jerzego Fryderyka Händla. Tym razem w wykonaniu Nuri Real i Juana Sancho z towarzyszeniem kapeli z pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. A teraz zmieniamy nieco y, nastrój muzyczny. Hiokli i Hioli to pianiści, których słuchaczom dwójki nie trzeba przedstawiać. Bracia cieszą się ogromną sympatią publiczności, odkąd w ubiegłym roku obaj wzięli udział w 19 konkursie szopenowskim, w którym dotarli do trzeciego etapu. Hiokli jest również finalistą konkursu z 2021 roku bracia Li coraz częściej występują na estradach jako duet. Ostatnio można było usłyszeć ich razem w Filharmonii Narodowej podczas festiwalu Ludwiga van Beethovena, gdzie wykonali koncert z dur na dwa fortepiany Mozarta. Bracia Li od lat mieszkają w Warszawie, gdzie nawiązali wiele muzycznych przyjaźni, między innymi z maestro Jerzym Maksymiukiem. Ja się bardzo interesowałem jego koncertem fortepianowym, i kiedy się nauczyłem, po prostu lubię uczyć różne współczesne dzieła i zapytałem maestro, czy ja mogę przyjść i zagrać dla maestro i on się zgodził i siedzieliśmy chyba trzy godziny nad, nad jego koncertem, koncertem fortepianowym i dla mnie to było niesamowite doświadczenie i od tego czasu bardzo się przyjaźnimy. Czy brat podziela te, te przyjaźnie z maestrą Meksymiukiem? Tak jest. Razem byliśmy w jego domu i bardzo dziękujemy za zaproszenie oczywiście i to jest taka bardzo dobra relacja taka muzyczna i tego bardzo się cieszymy. Zapytam jeszcze o panów plany repertuarowe. Czy moglibyście wskazać kompozytorów lub dzieła, które teraz macie na warsztacie wspólnym, ale też osobnym? To mam bardzo dużo Koncert w tym roku oczywiście i to jest najważniejsze, że mamy dużo różnych programów w każdym koncercie i tego teraz codziennie przygotowamy. Na przykład mamy solowe utwory Chopina, inne utwory, które graliśmy z konkursu i na przykład jeszcze na duo, jeżeli chodzi, to nowy repertuar mamy, że gramy koncert Polanka w maju w Korei na dwa fortepiany i jeszcze mamy koncert Martynów w wrześniu będziemy grali, tak? bo to jest taki pełny rok z nowym repertuarem i to jest bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo się jesteśmy szczęśliwi. Czyli widzę, że XX wiek. Tak, jeszcze na recitalu na dwa fortepiany będziemy grali tańce symfoniczne Rachmaninowa, nie jeden raz. Jeżeli chodzi o mój solowy repertuar, to bardzo się interesuje utworami z Kriabina. Będę miał na przykład we wrześniu, będę miał turniej po Japonii, będę grać z Kriabina i też Kapustina tam, Czajkowskiego, różne utwory i mamy różne też debiuty na różnych festiwalach, na przykład Rheingau Festiwał w Niemczech, bardzo słynny. Też mamy koncert w Paryżu w fundacji Louis Vuitton, będziemy grali IX Symfonię Beethovena, i mamy bardzo dużo planów i nie możemy się doczekać. Bardzo bogaty rok się zapowiada. Panowie gracie często transkrypcje i opracowania na dwa fortepiany. Teraz skoro macie panowie doświadczenia gry i recitalowej i z orkiestrą, która współpraca jest ciekawsza? No bo jeżeli jesteście tylko we dwóch, to myślę, że znacie się doskonale. Orkiestra jest dodatkowym elementem. Czy macie preferencje? Jeżeli chodzi o granie na dwa fortepiany, nie tylko gramy transkrypcje, my też oryginały działa, też bardzo dużo gramy. Chociaż też jest fakt, że my ostatnio dużo graliśmy na przykład IX Symfonię Beethovena w aranżacji Lista na dwa fortepiany, więc to się akurat się zgadza. To jest ciężkie pytanie. Z jednej strony z orkiestrą zawsze jest ciekawsze doświadczenie, bo więcej muzyków i ja Właśnie akurat lubię komunikować z różnymi muzykami. Yes, Natomiast nie aż tak dużo mamy koncertów napisanych na dwa fortepiany to na Trochę problem. Myślę, że zawsze, kiedy mamy taką możliwość, żeby współpracować z orkiestrą, to jest dla nas to jest cała przyjemność. Może w takim razie prośba do maestru Maksymiuka, żeby być może teraz pomyślał o koncercie na dwa fortepiany. Myślę, że bracia Li na pewno doceniliby. Pan maestro to wspomniał o tym, tak. tak. tak, tak. Czyli skoro już sam maestro to wspomniał, to to znaczy, że jakaś szansa jest. Hyok i Hyo li. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo. A z koreańskimi pianistami mieszkającymi od lat w Warszawie rozmawiała Monika Kopcik. Nie tylko słownie, ale i muzycznie Hiokli zagościł teraz w dwójce, ponieważ właśnie w jego interpretacji wybrzmiał mazurek Bedur z op. 17. Fryderyka Chopena. Za niespełna pół godziny będzie dziewiąta. Goście dwójki. W gościnnym studiu Radia Koszalin witam moich dzisiejszych gości Artura Bursztę i Aleksandrę Olszewską z Biura Literackiego, współorganizatorów Festiwalu Transport Literacki 2026 no, w tym roku. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Zastanawiam się, czy to bezpieczne, żeby około 400 artystów pióra i tych już bardzo doświadczonych i w zasadzie o statusie gwiazdorskim, z tymi, którzy dopiero aspirują do miana pełnoprawnych twórców literatury, umieszczać w jednym miejscu na cztery dni. Czy to bezpieczne na pewno? Już kilka razy przytrafiła nam się podobna formuła festiwalu, ale w takiej liczbie jeszcze, jeszcze nie i spełniamy też jedno ze swoich marzeń, a festiwal w tym roku odbywa się po raz 31, dokładnie 30 lat od pierwszej edycji, by rzeczywiście zobaczyć, by, by spełnić to marzenie w postaci organizacji festiwalu absolutnie w jednym miejscu. I nie chodzi tutaj o jedną miejscowość, tylko o jeden kompleks budynków, w którym śpimy, w którym spędzamy wspólnie czas w pracowniach, a potem w ramach festiwalowych wydarzeń. No i jeszcze jest ta część wieczorna, nieformalna, która też spełnia swoje bardzo ważne funkcje. Mamy nadzieję, że to wszystko się Y, powiedzie, że te y, doświadczenia z ostatnich powiedzmy 10-12 lat, y, które nas doprowadziły do tego momentu festiwalu, y, będą wystarczające, by no, sprostać tym wszystkim wyzwaniom, które wiążą się właśnie z taką nietypową formułą festiwalu. Dlatego, że na festiwal można było się już wcześniej, i właściwie należało się już wcześniej zgłosić. Bardzo wielu uczestników to nie są tylko osoby, które będą chciały posłuchać Petera Nadosza, czy Pawła Potoroczyna, czy Ewy Kuryluk tylko to są też te osoby, które właśnie wezmą udział we wspomnianych już przez Ciebie pracowniach. Kiedy narodziła się taka idea, żeby oprócz tego, że prezentuje się nowe książki poetyckie i od paru lat również prozatorskie na obecnie festiwalu nazywanym Transportem Literackim, żeby nie tylko właśnie pokazywać, ale też zapraszać do pracy nad własnymi projektami literackimi? Pierwsza edycja festiwalu z pracowniami miała miejsce, jeśli dobrze pamiętam, w 2003 roku. To jeszcze była Legnica, ostatnia edycja Legnicka, i wtedy mm, rzeczywiście mieliśmy około 60 uczestniczek, uczestników pracowni, zajęcia, które po poprowadził Marcin Świetlicki, Eugeniusz Tkaczy Szyndycki. Czy Andrzej Sosnowski, więc ta tradycja jest wieloletnia, ale tak naprawdę ta formuła Zaczęła się nam rozwijać w Stroniu Śląskim, gdzie festiwal przeniósł się w 2016 roku. Z Wrocławia, czyli to było z takie Wrocławia, wielkie tak. przenosiny portu z dużego miasta, gdzie właśnie wydarzenia skupiały publiczność z zewnątrz do mniejszego ośrodka, gdzie wszyscy byli tak blisko siebie, że w zasadzie non-stop się spotykali. Potrzebny był reset, to był moment dwudziestolecia festiwalu. Formuła klasycznego wydarzenia, które dzieli się na uczestniczki, uczestników, widzów, a publicz publiczność, a autorki, autorów czytających na scenie wyczerpała się także bytność w dużym mieście zaczynała doskwierać. Festiwal dalej się nie mógł rozwijać, a jednak cechą charakterystyczną fortów, portów, stacji, a teraz transportów jest jego ciągła przemiana. Te zmiany nazw nie były przypadkowe, bo one oddają ducha tego, w którym miejscu jest festiwal. A rzeczywiście powrót do macierzy, bo Zanim rozpoczął się festiwal, to odbywały się niemiecko-polskie spotkania młodych pisarzy właśnie w stroniu śląskim. No, okazał się wyjątkowo ożywczy i to coś, co miało być elementem dodatkowym, czyli poszerzenie tej formuły pracowni nagle stało się dominujące. I dzisiaj nasze pracownie są sercem festiwalu, bo to jest 35 grup, nie tylko autorki i autorzy przed debiutem, ale także od pewnego czasu program, który nazywamy kreatywną literaturą oraz kadry literatury od tego roku w takiej już pełnoprawnej formule, czyli nie tylko zderzenie twórców, ale ludzi o różnych doświadczeniach, dyscyplinach e, i rolach w tym roku z dużą obecnością osób, które tworzą świat e, książki. Tak zwane y, pole literackie współtworzą, prawda? Takie osoby, tak. które, y, no to też może być ciekawe spotkanie, nie tylko właśnie pomagają przygotować książki, to jest jedna część, ale również mówią o, nie o nich y, i pomagają trafiać odpowiednim książkom do odpowiednich odbiorców. Szukamy form wsparcia, bo jeśli chcemy podnieść czytelnictwo, jakość wydarzeń literackich w Polsce, potrzebne są nowe kompetencje. I poprzez zderzenie doświadczeń różnych osób, które trafiają do takich pracowni, osób, które prowadzą, ale także obecności kuratorek, kuratorów z zagranicy, których które zapraszamy na festiwal, no mamy mieszankę, która musi zaprocentować tym, że pole literackie w Polsce będzie ciekawiej zarządzane, że festiwale, projekty, Pani Aleksandro, to może tak. kilka nazwisk. Tak, no osią festiwalu poza pracowniami pozostają premiery wydawnicze i tutaj ze swoimi nowymi książkami zaprezentują się zarówno świetni autorzy i autorki z Polski, jak i twórcy zagraniczni. Jeśli chodzi o tych rodzimych autorów, których warto wymienić i na których warto do Dziwiżyna przyjechać, bo mimo, że faktycznie rekrutacja na pracownie i warsztaty już się zamknęła, to mam nadzieję, że ta nasza festiwalowa społeczność jednak jeszcze w pełni domknięta nie jest i że trochę słuchaczy, słuchaczek zechce przyjechać nad morze, a będzie można spotkać się między innymi z Justyną Bargielską, z Kasprem Bartczakiem, z Panią Ewą Kuryluk, z Tomkiem Lipińskim, profesorem Tadeuszem Sławkiem, Julką Szychowiak. Będzie też świetna reprezentacja autorów debiutujących, bo na 15 premier wydawniczych y, polskich autorek autorów, aż 8 to są e debiuty i są to debiuty wywrotowe, powiedziałabym, zarówno poetyckie, jak i prozatorskie, poszukujące nowych literackich rozwiązań, przesuwające literaturę właśnie w nowe obszary bardziej niż y, Odcinających kupony od sprawdzonych literackich rozwiązań. I tutaj warto zwrócić uwagę na Michała Dziedzica, Andrzeja Ilczewskiego, Michała Janika, Przemysława Krala, Ole Majówkę, Ole Weksej, Kubę Wojtale, by wymienić tych kilka nazwisk, o których niebawem już na pewno będzie głośno. Wspomniana została pani Ewa Kuryluk, jeśli chodzi z kolei od, o tych mistrzów naszych. To, ten, ta obecność jej bardzo ważna, bo też ona inauguruje poniekąd festiwal, obecności w Dźwirzynie jest związana z różnymi obchodami jubileuszowymi, prawda? Ponieważ pani Ewa Kuryluk w tym roku świętuje swój duży jubileusz i będzie no, również prezentować swoją książkę w Dźwirzynie. Dokładnie tak. Poza jubileuszem 80. urodzin, który w sumie okazało się, że będzie również połączony z również takim samym jubileuszem profesora Tadeusza Sławka, który także wraca z nową książką. Pani Ewa Kuryluk no, da się poznać właśnie jako poetka i mam nadzieję, że przy okazji festiwalu uda się zwrócić uwagę również na ten aspekt jej twórczości. Jej jej wizycie w Polsce towarzyszy. E, oczywiście wystawa, natomiast tutaj u nas będzie właśnie w tej, e, w tej literackiej odsłonie i otworzy cały festiwal, takim wykładem mistrzowskim w ramach rozruchu wyobraźni. To to już w czwartek 26, 23 kwietnia, przepraszam, o godzinie 16.30. Być może niektórzy ze słuchaczy wyłowili też nazwisko Tomka Lipińskiego wśród wymienionych gości. To jest taka tradycja biura literackiego, żeby dostrzegać poetów też w, w, w ludziach popularnie nazywanych tekściarzami, bo wybitny tekściarz wiadomo, że często jest również wybitnym albo przynajmniej bardzo dobrym poetą. Tomek Lipiński związany jest z naszym festiwalem od ćwierćwiecza. Pierwszy raz występował w 2001 roku. Od pewnego czasu prowadzi właśnie pracownie Piosenki, a że mamy serię 33 Piosenki na papierze, w której no, ukazało się już wiele fantastycznych książek, by wspomnieć książkę Kory, która swój ostatni publiczny występ w życiu miała u nas na festiwalu z prowadzeniem Olgi Tokarczuk, więc te wydarzenia mają swoją już bogatą historię. Spotkanie z Tomkiem Lipińskim zainauguruje ten wieczorne pasmo festiwalowe pierwszego dnia w czwartek o 21.30. To spotkanie poprowadzi Michał Nogaś z Radiowej Trójki. Warto dodać że będzie ono transmitowane na żywo właśnie w Polskim Radiu Koszalin. Zresztą tych akcentów umożliwiających uczestnictwo w festiwalu zdalne będzie całkiem sporo, bo w tym roku cały festiwal, wszystkie wydarzenia poza pracowniami, których jest dużo i tam ciężko byłoby przerywać pracę nad tekstami. Poza tym praca nad literaturą to jednak praca bardzo intymna. Et, absolutnie tak. Wszystkie te wydarzenia będzie można oglądać na żywo na naszych mediach społecznościowych. Będą też audycje różnych kanałów polskiego radia. Bardzo tak się na te wszystkie działania cieszymy. Do dwójki też już Państwa zapraszam w Światowy Dzień Książki 23 kwietnia. My się również połączymy z i, i trochę tej atmosfery festiwalowej dla Państwa złapiemy. Jeszcze chciałabym dosłownie o dwa słowa prosić o gościach zagranicznych. Ja wspomniałam, choć nie lubię rankingowania literatury, ale po to też, żeby Państwu uświadomić rangę zapraszanych gości. Wspomniałam Petera Nadasza, którego nowa książka prozatorska ukazała się nakładem biura nie tak dawno i który... No, no, nie bardzo często gości w Polsce i właśnie on razem ze swoją znakomitą tłumaczką Elżbietą Sobolewską będzie występował w sobotni wieczór. Peter Nadosz i fakt, że on naprawdę zdecydował się przyjechać na nasz festiwal, to, to dla nas wielki zaszczyt i wyróżnienie, które ta jego obecność myślę, że szczególnie mocno wybrzmi właśnie teraz w kontekście tego, jak bardzo wszyscy patrzymy w stronę Węgier, więc to, to na pewno tak, ale warto także zwrócić uwagę na pozostałych zagranicznych twórców, ponieważ um, wydajemy od jakiegoś czasu serię tu i teraz w ramach w której staramy się w Biurze Literackim złapać najciekawsze przykłady literatury zagranicznej, która nie jest um, często tak szybko tłumaczona, a która w tych krajach, gdzie się ukazuje, jest naprawdę doceniana. I za sprawą właśnie tej serii um, będą w Dźwirzynie osoby takie jak Uliana Wolf, wspaniała niemiecka y, poetka, będzie... Y, y, Pola Michan, będzie Stanisław Biller, będzie Wigo Biein, będzie Krystyna Koczan i wspaniała włoska poetka, także specjalizująca się w literaturze dziecięcej, Sabrina Giarantana. Oni wszyscy przyjadą tutaj, więc będzie możliwość się z nimi e, spotkać, wziąć autograf i także przeczytać w języku polskim ich najnowsze książki. A właśnie na przykład te spotkania dotyczące literatury dla dzieci to będą też spotkania otwarte w Kołobrzegu, prawda? Jeżeli ktoś z Państwa miałby kłopot z dotarciem do samego Dźwirzyna, no to w Koło Brzegu taki przedpołudniowy program też jest. Oczywiście Kołobrzeg odgrywa w tej festiwalowej układance bardzo ważną rolę. Po prostu festiwal odbywa się w różnych przestrzeniach, a te wydarzenia kołobrzeckie są w dużym stopniu właśnie dedykowane tej grupie odbiorców w Kołobrzegu, z którą najbardziej i najlepiej nam się współpracuje, czyli dzieci ze szkół podstawowych i młodzież licealna. Łącznie cztery wydarzenia w formule przedpołudniowej już w czwartek i w piątek. I myślę, że warto wybrać się do brzegu, a potem przetransportować do Dźwirzyna, gdzie dalsza część festiwalu od godziny 12.00 30 No i Wisienka na torcie, oprawę muzyczną tegorocznego wydarzenia przygotował Jerzy Mazol, który będzie też jednym z uczestników transportu literackiego od 23 do 26 kwietnia. No wielka postać polskiej muzyki, aż to bardzo dziwne, że nie przytrafiła nam się właśnie festiwalowa współpraca w zasadzie przed Jarzem Byli tutaj wszyscy od Mikołaja Trzaski, Dominika Strycharskiego, Pawła Szamburskiego, Wacława Zimpla, Olo Walickiego, Igora Boksa ze Skalpela, czy zespołu Pustki, Kormorany, Karbido. Cieszę się bardzo, bo możliwość współpracy z bitnymi y, muzykami. To jest y, coś, co bardzo dużo daje festiwalowi, ale również nam organizatorom tego wydarzenia. Przypomnę, że to jest tradycja, wieloletnia tradycja naszego festiwalu, że czytaniom towarzyszy muzyka, która bardzo często jest specjalnie pisana, przygotowywana i odgrywana na żywo w trakcie czytania. Czyli nie mówimy tutaj o klasycznych spotkaniach, w których mamy tylko i wyłącznie rozmowę, ale mówimy też o tym momencie, w którym mamy możliwość no, bardzo głębokiego wejścia w tekst z muzyką, która najczęściej dialoguje z tym tekstem. Więc kto z Państwa jeszcze nie był na naszym festiwalu, bardzo zachęcamy Kołobrzeg, Dźwirzyno, 23-26 kwietnia tu na żywo mm -hmm. albo w sieci. Tak. Tu zaczyna się dalej pod takim hasłem 23 kwietnia rusza transport literacki. Opowiadali o nim Artur Burszta i Aleksandra Olszewska z Biura Literackiego. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy. i ta Władysława Szpilmana w wykonaniu Ewy Kupiec aż mnie zmobilizowała, żeby wyjrzeć, czy nie pada może deszcz z tych szarych chmur, ale nie. No pożyjemy, zobaczymy, może coś popada wiosną, to w sumie nie zaszkodzi spieczonej, no może nie jeszcze nie spieczonej, ale już suchej ziemi. Byliśmy przed chwilą nad morzem i nad morze powędruje też płyta Ludomira Różyckiego z kompletem utworów fortepianowych, mianowicie do pani Magdaleny z Gdyni. A nasza płyta tygodnia, czyli nagrania Jakuba Józefa Orlińskiego i Michała Biela na albumie If Music, ta płyta trafi do pani Agaty z Wrocławia. Panią serdecznie gratuluję. Jutro dzień dobry o godzinie 6 powie państwu Marcin Pesta. Za chwilę w tym miejscu zasiądzie Klaudia Baranowska, a ja w imieniu porankowego zespołu, czyli Tomasza Szachowskiego, Katarzyny Ficwi. Williams i własnym Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Mówię już Państwu do usłyszenia i pozostawiam Państwa w dobrych rękach Agnieszki Łukasiewicz.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 O powstaniu instytutu w kolejnej audycji przygotowanej z okazji roku Jerzego Giedrojcia opowie profesor Sławomir Nowinowski. Zapraszam w środę o 22.30 Dorota Gacek. W literackiej sieście płomienie Stanisława Brzozowskiego.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 Opowiedź w interpretacji Krzysztofa Banaszyka na naszej antenie codziennie od poniedziałku do piątku o 13.50. Zapraszamy. Autopromocja.